W tym środowisku drugie małżeństwo Zygmunta Augusta było przyjęte bardzo wrogo, gdyż obawiano się, że wzmocni ono obóz możnowładców. Pojawiła się jednak także opozycja, z którą stara monarchinii nie mogła się solidaryzować. Kasztelan poznański Andrzej Górka myślał o detronizacji Jagielona i przekazaniu tronu arcyksięciu Maksymilianowi, bratu zmarłej Elżbiety Austriaczki. Tendencje takie bonne naturalnie z jednej strony zwalczała, a z drugiej wykorzystywała jako argument, że syn musi się rozstać z powszechnie znienawidzoną radziwiłówną. Niemniej działając w stanie silnej emocji, podcinała autorytet króla u progu jego panowania. Oburzenie na monarchę rosło z każdym dniem, jednak zakochany małżonek sprowadził Barbary we wrześniu 1548 roku i osadził w nowym mieście Korczynie. Sam krótce udał się na Sejm do Piotrkowa. Miał on przebieg niezmiernie dramatyczny. W pewnym momencie cała izba poselska uklękła, prosząc, aby dla dobra Polski król opuścił małżonkę, a prymas powiedział, że grzech ten będzie rozłożony na wszystkich obywateli. Pomimo tych oporów 23 lutego 1549 roku Zygmunt August wprowadził radziłówne na Wawel, gdzie zajęła dawne apartamenty jego matki. Żeby nie być świadkiem tego wydarzenia, Kmita specjalnie opuścił stolicę. Później jednak uznał on nową monarchinę, która zresztą była jego krewną. Nastąpiło to w czasie Sejmu Piotrkowskiego w kwietniu 1550 roku. Nieco wcześniej Bona bo odniosła sukces, zjednując sobie krajczego Jana Radziwiła, który miał zatargi spadkowe z Mikołajem Czarnym, co ułatwiło zbliżenie się do opozycyjnego obozu. W okolice Piotrkowa, miejscowość Gomolin, przybyła również Włoszka. Tam doszło między nią a synem do Nowego Zgrzytu. Chcąc podburzyć szlachtę przeciw matce, król kazał porwać jakąś kobietę z jej otoczenia, która miała być czarownicą przezywaną Wielkim Orzogiem. Umieszczoną w klatce pokazywano ją obradującym, a następnie poddawano torturom. Przyznała się wówczas, że z polecenia Bony miała za pomocą czarów uśmiercić Barbarę. Królowej nie udało się wyzwolić babiny, najprawdopodobniej zupełnie niewinnej. Więziona jakiś czas w Brześciu, Wielki Orzuk została później stracona. W Gomolinie Bona dwukrotnie przyjęła posła cesarskiego. Skarżyła się mu na syna, że nie łoży na utrzymanie sióstr. Wysłannik przyjechał jednak popierać Zygmunta Augusta, który z jego mocodawcą związał się niedawno przymierzem. W ogóle obrady tego sejmu były wielkim sukcesem młodego króla, gdyż krytykowane małżeństwo zostało uznane przez szereg dotychczasowych przeciwników. W związku z tym stała się aktualna koronacja Barbary, co nastąpiło 7 grudnia 1550 roku. Zygmunt August pisał wówczas do szwagra, że królowa wdowa wolała umrzeć, niż doczekać się takiego wywyższenia synowej. W chwili koronacji Radziwiłłówna była już śmiertelnie chora. Zapewne dlatego Bona postanowiła ją uznać. W tym celu najpierw szukała kontaktów z Mikołajem Czarnym, a później zwróciła się bezpośrednio do króla. W rezultacie 31 marca 1551 roku z bony ksiądz Lismanin złożył na Wawelu odpowiednią ustną deklarację i wręczył listy. Zygmunt August sprosił na to wydarzenie wszystkich obecnych w Krakowie senatorów. Jednak w głębi duszy stara monarchini nigdy tego niegodnego małżeństwa nie zaakceptowała. Dlatego też w jej modlitewniku, gdzie odnotowywała daty urodzin wszystkich dzieci i gdzie wpisała dane o pierwszej i trzeciej żonie Zygmunta Augusta, nie ma najmniejszej wzmianki o barbarze której do swego grona rodzinnego nie zaliczyła. Wkrótce po oficjalnym uznaniu przez teściową Radziwiłówna zmarła 8 maja. Bo napisała, że po śmierci synowej miała dużo odwiedzin. Pierwszy przybył do niej wojewoda sandomierski Jan Tenczyński, a potem wielu innych, co chodzili z tą wiadomością jakby z procesją jakąś. Królowa matka nie wzięła udziału w pogrzebie, jednak kazała go sobie dokładnie zrelacjonować. Być może zaczęła liczyć, że uda się jej ponownie zbliżyć do jedynaka. Od śmierci męża stosunki ich były wrogie w sposób jawny. Z rzadka tylko syn zapytywał listownie o jej zdrowie, a ona informowała go o swoich sprawach, jak na przykład, że 15 listopada 1550 roku wysłała Lorenza Papacoda do Bari jako wielkorządce. Wobec zerwania stosunków z synem podstawą znaczenia królowej był jej ogromny majątek i dzierżone królewszczyzny. Administrowaniu swych dóbr podawnemu poświęcała dużo uwagi. Obecnie najważniejszym ogniwem w łańcuchu posiadłości królowej stało się Mazowsze. Zarządzała tam Warszawą, Płockiem, Łomżą, Czerskiem, Warką, Grodziskiem, Osieckiem, Batkowem, Garwolinem, Wyszogrodem, Ciechanowem, Ostrołęką, Zambrowem... Makowem, Rawą, Gostyninem, Zakroczymem, Błoniami i Piasecznem. Ośrodki te skupiały wokół siebie liczne kompleksy wsi. W wyliczonych włościach Zygmunt I zapewnił jej specjalne przywileje administracyjne, np. starostowie mieli być tylko jej posłuszni. I ekonomiczne była właścicielką większości ceł, dzięki czemu cała dzielnica stała się w jakimś stopniu jakby wyodrębniona ze składu reszty państwa. Na nieszczęście ziemie te nie były urodzajne – Niemniej Bona zaczęła uprawiać miejscową gospodarkę. Zakładała nowe wsie, śladem tego są takie nazwy jak Królowej Wola, zwiększała pańszczyznę, sadziła warzywa, a nawet podjęła próbę hodowli winorośli. Jest charakterystyczne, że niepopularna w kraju monarchini, dzięki swym osiągnięciom ekonomicznym, była na Mazowszu wśród drobnej szlachty na ogół Lubiana. Bona dużo uwagi poświęcała Warszawie, z której zamierzała uczynić ośrodek życia gospodarczego dzielnicy. Dzięki niej Zygmunt I jeszcze w styczniu 1546 roku zwolnił mieszkańców Syreniego Grodu od większości ceł, a 27 lipca 1547 swe zarządzenie ponowił. Królowa doprowadziła do wydania w czternastotysięcznym wówczas mieście nowoczesnych zarządzeń przeciwpożarowych i poparła zakładanie kilku warsztatów, młynów, jakie wówczas zwano, bielącego płótno, wyrabiającego papier i szlifującego narzędzia metalowe. Z wydanych w tym okresie zarządzeń dotyczących innych dóbr najważniejszy był pomiar włóczny przeprowadzony w Wielkim Księstwie. W 1549 roku ogłoszony został rozkaz Korolewy jej Miłości, aby w jej dobrach obliczyć i spisać ziemię uprawne, lasy, liczbę chat i wysokość ciężarów na rzecz monarchinii. Dotąd wszystkich tych danych nie notowano, a świadczenia wyznaczano zupełnie przypadkowo, na oko. Jednostką pomiaru stała się mazowiecka włóka, która składała się z 30 morgów. Poddanych podzielono na dwie kategorie, pańszczyźnianych i czynszowych, a ziemię w zależności od urodzojności na trzy klasy. W dalszym etapie następowało scalanie gruntów, nowe rozplanowanie wsi w kształcie uliczki i łączenie 100-150 łanów w jedno wójtostwo. Bona według wzorów neapolitańskich usprawniała także ściąganie podatków, zabezpieczając się przed niektórymi nadużyciami urzędników. W 1552 roku administratorem dużej części dóbr litewskich uczyniła Stanisława Chwalczewskiego. Zygmunt August, naśladując matkę, kazał przeprowadzić później podobny pomiar w Królewszczyznach. Przez wszystkie te lata stara monarchini żywo interesowała się losem Izabeli. Jednak właśnie w tym okresie najmniej mogła jej pomóc. Sytuacja królowej węgierskiej była bardzo niekorzystna. Dotąd utrzymywała się ona na powierzchni życia politycznego w dużym stopniu dzięki poparciu Turcji oraz życzliwości Polski. Teraz sułtan zawarł pokój z Ferdynandem i rozpoczął wojnę z Persją, a Zygmunt August zbliżył się do Habsburgów, uzyskując wygodne dla Polski ustępstwa nad Bałtykiem. W tych warunkach Izabela podpisała latem 1551 roku Kolejne porozumienie z królem rzymskim. Zrzekła się w nim jakichkolwiek roszczeń do ziem węgierskich w zamian za księstwo opolskie i raciborskie na Śląsku oraz odszkodowania pieniężne. Jan Zygmunt miał poślubić najmłodszą córkę Ferdynanda, Joannę. Przekazała także swemu wrogowi koronę świętego Stefana, choć jedenastoletni wnuk Bony wcześniej wymontował z niej krzyżyk, mówiąc, że z czasem do tego krzyżyka wróci cała korona. W styczniu 1552 roku przekroczyła granicę Polski, udając się przez Kraków na Śląsk. W mazowieckim okresie swego życia Bona mieszkała głównie w Warszawie, choć nieraz odwiedzała i inne zamki, a zwłaszcza lubiła przebywać w Łomży. W grodzie Syrenim posiadała dwie rezydencje, Piastowski Dom Wielki i Dom Mały na terenie zabudowy dzisiejszego zamku oraz Jazdów. Zajmowała obie z tym, że początkowo przebywała głównie w pierwszej, a później w drugiej. Ponieważ murowany zameczek jazdowski był za mały dla jej dworu, zaczęła wznosić tam dużo większy budynek drewniany. Z królową stale przebywały trzy młodsze córki, które w chwili śmierci ojca liczyły Zofia 26, Anna 25, a Katarzyna 22 lata. Były one całkowicie zdominowane przez matkę. Kochała je mniej niż Izabelę i kiedyś Zygmunta Augusta, jednak po swojemu była do nich przywiązana. Teraz królewny stały się powodem nowych zadrażnień z synem, bo ona zarzucała Zygmuntowi Augustowi, że nie przydzielił siostrom ze spadku po ojcu sreber i klejnotów, że nie łoży na ich utrzymanie, do czego był zobowiązany jako głowa rodu, ani że nie myśli o wydaniu ich za mąż. Sama proponowała mu różnych kandydatów od Franciszka Gonzagi począwszy na owdowiałym królu szwedzkim Gustawie Waza kończąc. Brat jednak nie przejmował się losem sióstr i donosił 20 lutego 1556 roku, że odmówił posłowi Gonzagi, pragnącego poślubić Katarzynę. Przywykła do czynnego życia, miała bona w Warszawie znacznie więcej czasu niż w Krakowie. Wiadomo, że jeszcze niekiedy polowała. Około 1552 roku Bystra Królowa przeglądała zakazane kacerskie książki religijne, pragnąc zapewne zrozumieć, na czym polegają szerzące się nowinki. Prawdopodobnie coraz częściej wracała też myślą do swojej młodości i kraju ojczystego. W każdym razie wiadomo, że w 1551 roku w liście do Aleksandra di Lampuniano dopytywała się o okoliczności śmierci swego ojca i interesowała się tym, gdzie pochowano jej młodszą siostrzeczkę. Po dawnemu życzliwie odnosiła się do swojej ulubienicy, córki telniczanki, obecnie księżnej wdowy Ostrokskiej. Doata miała poważne kłopoty ze swą jedynaczką, Halszką, która była dziedziczką ogromnej fortuny. Wielu kandydatów walczyło więc o rękę księżniczki i aby uciec przed ich nagarczywością, zwłaszcza że starania Łukasza Górki popierał Zygmunt August, obie panie przez jakiś czas Zamieszkały przy Bonie. Starzająca się Włoszka nadal najwięcej uwagi poświęcała synowi. W styczniu 1552 roku doprowadziła do spotkania z monarchą w Radomiu, gdy wracał z Litwy po pogrzebie Radziwiłłówny. Odbyła z nim prawie w cztery oczy, obecna była tylko ulubiona karlica królowej Dosieczka, długą, wielogodzinną rozmowę dotyczącą głównie wydania za mąż córek, ale także i innych spraw. Omawiała poszczególnych, prawdopodobnych kandydatów, dopuszczając możliwość także Hohenzollernów, którym dawniej była zdecydowanie przeciwna. Proponowała, żeby król zwiększył posagi sióstr, podkreślając, że wówczas i ona dołoży na ten cel z własnej szkatuły. Niemniej rozmowa nie doprowadziła do symbolicznego choćby pojednania. Pomimo to 20 stycznia królowa spowodowała następne, niby przypadkowe spotkanie w Puszczy Kozienickiej. Wymiana zdań była jednak krótka i dotyczyła tylko zalet powozu, który nie jechała. W czasie tych widzeń Zygmunt August czynił aluzję, że obie jego żony zostały otrute przez Bonę. Było to podtrzymywanie oskarżeń po raz pierwszy rzuconych przez syna w dobie walk o Barbarę. Co więcej, zachowywał się tak, jakby jemu samemu kulowa zagrażała. W związku z czym był bądź w rękawiczkach, bądź trzymał w rękach chustkę, aby nie kontaktować się z przedmiotami, które ewentualnie mogły być zatrute. Nietrudno zgadnąć, jak bardzo bolesne musiało być dla matki takie zachowanie jedynaka, zwłaszcza, że ten w dodatku informował o nim obcych ludzi. Trzeba jednak pamiętać, że to nie młody król pierwszy oskarżył Bonę o trucicielstwo. Początkowo plotki takie krążyły po zgonie książąt mazowieckich. Później zaś kolportowali je Habsburgowie, gdy zmarła Elżbieta Austriaczka. Niemniej teraz w ustach syna nabierały specjalnego posmaku. Wiosną 1553 roku do Płocka przyjechała na dłuższy pobyt Izabela ze swym trzynastoletnim jedynakiem. Był to okres, w którym przygotowywano wesele z Gunta Augusta z Katarzyną Austriaczką, siostrą Elżbiety, pierwszej żony monarchy. Narzeczona pomimo swych 19 lat była już wdową po księciu Mantui. Wkrótce w Płocku pojawił się też król i cała rodzina po wielu latach zebrała się w komplecie. Wszyscy razem pojechali na ślub do Krakowa. Odbył się on 23 czerwca 1553 roku. Nową królową odwoził jej brat, arcyksiąże Ferdynand, który zaczął asystować królewnie Katarzynie. Liczono nawet, że dojdzie do małżeństwa, jednak Zygmunt August nie wykazał zainteresowania tą perspektywą. Na oficjalnych ucztach stara monarchini ustępowała pierwszego miejsca Izabeli. Chodziło o to, że królowie Węgier, których protoplasta święty Stefan był wcześniej koronowany niż chorobry, mieli pierwszeństwo przed polskimi i matka w ten sposób podkreślała wobec Habsburgów prawa do tronu swojej córki. W czasie wesela nastąpiła eksplozja arrasów. Jak wiadomo, kolekcjonowanie ich rozpoczęła kiedyś Bona. Stosunki teściowej z Katarzyną układały się poprawnie. Początkowo Włoszka chciała nawet wykorzystać synową do pertraktacji z Ferdynandem w sprawie Izabeli, ale szybko zrezygnowała z tego pomysłu. Zresztą pożycie Zygmunta Augusta z trzecią żoną zaczęło się wkrótce psuć, w związku z czym nowa monarchini odgrywała niewielką rolę na dworze królewskim. Po przyjeździe na Śląsk Izabela zastała swe nowe posiadłości w stanie znacznego opuszczenia, a w dodatku Ferdynand nie dostarczył tej części odszkodowania, która miała być wypłacona gotówką. Znalazła się więc w złej sytuacji i zaczęła rozważać, czy jednak nie wrócić na Węgry, do czego namawiał ją synek, grożący nawet, że sam tam ucieknie. Aby wesprzeć finansowo wygnankę, matka odstąpiła jej dochody z Wielunia, a brat z Sanoka. Król Rzymski zalegał z wypłatą należności między innymi dlatego, iż bał się, że mając środki finansowe rodzina Zapoliu wróci do ojczyzny i wznowi walkę z Habsburgami. Tak więc powstawało błędne koło, gdyż kłopoty materialne były właśnie jednym z czynników stymulujących Izabelę do zerwania porozumienia z Ferdynandem. We wrześniu 1553 roku król rzymski zażądał, aby Zygmunt August doprowadził do ostatecznej zgody pomiędzy nim a Izabelą. Poselstwo z Wiednia dwukrotnie odwiedziło też Bonę. Domagała się ona wypłacenia przysługującego rodzinie Zapoliów odszkodowania oraz rozszerzenia uprawnień córki, przyznanych jej księstwach śląskich. 1 marca 1554 roku nastąpiło spotkanie wysłanników króla rzymskiego Izabeli, Bony i Zygmunta Augusta w Kocku. Król w niektórych sprawach bronił stanowiska teścia. Jednak Izabela, odziana w narodowy strój węgierski, kierowała się radami matki, a nie brata. W rezultacie trzydniowy zjazd nie dał żadnych wyników. Następnemu posłowi, który odwiedził Bonę w Warszawie, Przebiegła Włoszka zadeklarowała, że kocha króla Rzymskiego jak brata i zaproponowała osobiste spotkanie w Ołomuńcu, co jednak Ferdynand grzecznie odrzucił. Stara monarchini przesłała mu wówczas napisany przez siebie rzekomy list Izabeli do matki z opisem, jak w Siedmiogrodzie Poddani oczekują niecierpliwie na powrót Jana Zygmunta. Od czerwca 1554 roku Bona i jej córka ostatecznie zdecydowały o powrocie Zapoliów na Węgry, i szukały tylko odpowiedniej okazji. W początku 1556 roku Bona wydała za mąż swą następną córkę. Pod koniec 1555 roku przybyli do Warszawy wysłannicy księcia Henryka Brunszwickiego, prosząc o rękę królewny Zofii. 67-letni starający się miał dorosłego syna i był jedynym katolikiem otoczonym przez protestanckich poddanych i krewnych. Ponieważ najstarsza z sióstr była aktualnie chora, więc Bona poradziła posłom, aby udali się do Zygmunta Augusta, prosząc o rękę młodszej Anny. Zanim jednak wysłannicy dotarli do Wilna, gdzie monarcha wówczas przebywał, Zofia wyzdrowiała. Intercyzę spisano 30 listopada 1555 roku. Narzeczona za Posak zrzekła się praw do spadku po ojcu, matce i bracie. W razie śmierci przyszłego męża miała dziedziczyć po nim jedną trzecią kosztowności. Podczas gdy umowę wysłano do Wolfenbüttel, aby ją Henryk podpisał, Bona zaczęła przygotowywać wyprawę córki. Od syna zażądała koni i futer dla dworek. W styczniu 1556 roku zjawiło się poselstwo po Oblubienice. W Warszawie odbył się ślub per procura, na który zjechał Zygmunt August ze swą trzecią żoną. Przybyła również Izabela. Było to ostatnie spotkanie całej rodziny Jagiellońskiej. 20 stycznia 1557 roku królewna wyjechała do Brunszwiku. Ochmistrzynią jej została Katarzyna Kościelecka, a w orszaku odprowadzających znalazł się Andrzej Frycz-Modrzewski. Niebawem po zakończeniu godów weselnych opuścił Warszawę Zygmunt August. Matka nie miała go już nigdy więcej zobaczyć. Ślub Zofii odbył się dosłownie w ostatnich dniach pobytu Starej Królowej w Polsce. Od dłuższego czasu przygotowywała ona swój wyjazd do Włoch. Trudno powiedzieć, kiedy po raz pierwszy zaczęła o tym myśleć. Prawdopodobnie liczyła się z tą możliwością jeszcze za życia męża, a wrogość syna w jakimś momencie doprowadziła do podjęcia ostatecznej decyzji. Od dłuższego czasu część swych dochodów składała w Banku Weneckim. Duże sumy za pośrednictwem Jana Lorenza Kody. Wysłała jeszcze przed ślubem Zygmunta Augusta z Katarzyną. Już w 1552 roku zaniepokojony Zygmunt August donosił Radziwiłowi Czarnemu, że królowa jej miłości matka nasza wysłała 16 tysięcy Portugałów oraz trzy tysiące czerwonych. Owa tak wiele i często wysyłać może, iż nic nie ostanie. Bał się, że pieniądze te przepadną dla dynastii. Rzeczywiście, korzystając z poróżnienia królowej z jedynakiem, Karol V poprzez Papa Kodę chciał skłonić Bonę do zrzeczenia się dóbr włoskich na rzecz jego syna Filipa, później jako króla Hiszpanii, nazwanego drugim. Dlatego też Zygmunt August obawiał się, a na koniec o wszystkie rzeczy ruchome i nieruchome, tak te, które w państwach naszych, jako i gdzie indziej ma. Aby to wszystko ku innemu, a nie... Ku naszym rękom przyszło. Żeby utrudnić królowej wyjazd z kraju, Zygmunt August postanowił, jak pisał doradziwiła, wziąć matkę w kleszcze. Jednak była to metoda odwrotna od tej, która ją mogła zatrzymać. Ogromnie rozgoryczona, ale prawdopodobnie po swojemu nadal kochająca, jedynaka, bona bo zostałaby chyba chętnie w Polsce, gdyby syn zmienił swój wrogi do niej stosunek. To jednak nie następowało więc monarchini z właściwą sobie energią zaczęła walczyć o pozwolenie wyjazdu i możliwość wywozu swoich skarbów. Oficjalnie chciała jechać na kurację do Wód Padewskich, skarżąc się na uciążliwy artretyzm. Obiecywała, że wróci, gdy słońce i kąpiele przyniosą jej ulgę. Zwołana w jej obecności na rada senatorów, początkowo jednogłośnie założyła protest przeciw wyjazdowi królowej. Płomienne przemówienie wygłosił podkanclerzy Jan Przerębski, motywując swe stanowisko stratami finansowymi, jakie Polska poniesie, oraz niekorzystnym wrażeniem, które wyjazd matki panującego wywrze na obcych dworach. Wobec podjętych decyzji o opuszczeniu Polski przez Izabelę i Zofię, a w świetle stosunków Bony z synem, jak szyderstwo brzmiała próba przekonania kulowej, gdyż na dziateczki swe patrzeć się nie będzie mogła. Niemniej Włoszka później z szacunkiem oświadczyła, że Przeremski jest jedynym uczciwym senatorem dbającym o dobro Rzeczypospolitej i Króla. Innego oponenta, biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego, zwymyślała, gdyż sam swą godność kupił za pieniądze, a teraz pragnie jej udzielać nauk moralnych. Senatorowie zwrócili się z prośbą do Izabeli, aby skłoniła matkę do zaniechania wyjazdu. Jednak królowa węgierska nie tylko odmówiła, ale przeciwnie, zaczęła nawet agitować na rzecz zamiarów Bony. Włoszka zwracała się też z prośbami o interwencję u syna do Karola V i królowej angielskiej Marii Tudor, z którą była spokrewniona przez Aragonów. W rezultacie pokonała stawiane opory i mogła wrócić do ojczyzny. Jednak w ostatniej chwili Zygmunt August zagroził karami wszystkim, którzy jej w tym dopomogą. Rozkaz ten odtrąbiono na rynku warszawskim. Oburzona matka napisała wówczas, że się jej gwałt dzieje od tego, którego ona w żywocie nosiła i od niego ucierpiała, który cokolwiek ma na świecie dobrego od niej ma. Od niej żywot, od niej i stolicę królewską, za co wszystko w niewolę ją bierze. Izabela interweniowała wtedy u brata i rozkaz został cofnięty. 3 lutego 1556 roku, w parę dni po wyjeździe Zofii, Bona opuściła Warszawę. Z rana o ósmej po śpiewnym nabożeństwie zaprowadziła kilku senatorów do zamkniętych piwnic, mówiąc, że tam są złożone kosztowności na wyprawę dla dwóch najmłodszych córek. Klucze jednak na razie zabiera ze sobą, a przyśle je we właściwym czasie, aby królewny wiedziały, że przedmioty te mają od niej, a nie od brata. Potem znów poszła do kościoła, a za nią kroczyły szlochające trzydziestopięcioletnia Anna i trzydziestoletnia Katarzyna. Pożegnała się z nimi w pałacu, dając każdej po pięknym pierścieniu. Kilka pań z wojewodziną wileńską na czele odprowadziło królową do kolaski. Zwracało uwagę, że była spokojna i opanowana. Razem z nią wsiadła Izabela. Do Ojrzanowa towarzyszył odjeżdżającej legat papieski Ursini. Na pierwszym noclegu wróciła także ukochana córka. Do granic Polski jechało z Boną kilku senatorów. Z jednym z nich za żarcie dyskutowała, uzasadniając z gniewem swe postępowanie. Przed królową podążały 24 wozy ze srebrem, złotem i klejnotami pod strażą Wilgi starosty Ostrołęckiego. Głosił on, że chętnie da się zatrzymać, aby tych skarbów z Polski nie wywozić. Po przekroczeniu granicy na Śląsku rozeszły się pogłoski, że banda rozbójników złożona ze 150 osób zamierza napaść na Bonę. Przerwano zatem podróż na tydzień. W Wiedniu nastąpiło spotkanie z Ferdynandem. Wieloletni przeciwnicy po raz pierwszy poznali się i mieli możliwość dyskusji. Król rzymski przyjmował teściową swojej córki bardzo uroczyście. Prowadzili rokowania w sprawie węgierskiej. Intencją Bony było przedłużyć rozmowy aż do chwili, gdy Izabela wróci do Siedmiogrodu. Już przedtem radziła córce przenieść się do nadgranicznego Sanoka. W Leoben kulowo dogonił wysłannik Ferdynanda, przywożąc kopię pisma, które jego pan wystosował do Zapoliów. Odpowiedź swoją stara monarchini wysłała przez Krzysztofa Drozdowskiego. Nadal chciała stwarzać pozory rokowań, pomimo że powrót Izabeli mógł w każdej chwili nastąpić. 27 marca wjechała do Padwy. Tam, w kasztorze św. Stefana, odbyła rekolekcję. Później w Albone zażyła dłuższej kuracji błotnej, gdyż rzeczywiście artretyzm jej mocno dokuczał. 28 kwietnia odbył się uroczysty wjazd do Wenecji. Doża wysłał na spotkanie królowej złocony statek, trzy galery i wiele łodzi. Zamieszkała w pałacu swego kuzyna Margrabiego Ferrary. 28 kwietnia wysłuchała nabożeństwa w kościele św. Marka, po czym odesłała frau Cymer Polski do kraju. 12 maja 1556 roku stanęła w rodzinnym Bari. Tu dowiedziała się, że Karol V abdykował, przekazując Hiszpanię z Neapolem swemu synowi Filipowi II. Korona cesarska przypadła zgodnie z intencją Karola, jego bratu Ferdynandowi Austriackiemu, dotychczasowemu królowi rzymskiemu, co potwierdziła następnie elekcja. Bona miała wówczas 62 lata, a opuściła Polskę po 38 latach pobytu. We Włoszech królowa mieszkała bądź w Bari, bądź w Neapolu, gdzie Filip II podarował jej pałac znajdujący się naprzeciw kościoła, w którym pochowana została matka Bony, księżna Izabela. W tym samym budynku, skonfiskowanym książętą San Severino, zmarła kiedyś Joanna IV. Sędziwa monarchii nie postanowiła zająć się wzniesieniem grobowca swej swojej rodzinie. 5 lipca 1556 roku wysłała do patrycjuszy mediolańskich list z deklaracją, że chce ufundować w tamtejszej katedrze kaplicę Sforców. Spoczęliby w niej wszyscy najbliżsi krewni królowej, których groby były rozsiane po Włoszech i Francji a więc ojciec, matka, dwie siostry i brat. Trudno ocenić, czy zamierzała powrócić do Polski. Na pewno brała taką ewentualność pod uwagę, ale chyba nie podejmowała żadnych konkretnych decyzji. Interesowała się losem swoich dzieci. Cieszyła się, że Zofii układają się dobrze stosunki z mężem, czemu dała wyraz, pisząc 27 lipca 1556 roku serdeczny list do zięcia. Poseł księcia Brunświckiego, zdążający do teściowej, Został później zabity po drodze przez rozbójników. Jednak najwięcej uwagi poświęcała Izabeli. Ta po wyjeździe matki opuściła Warszawę i przez Lwów udała się do Sanoka. Ferdynanda spotkały wówczas na Węgrzech różne niepowodzenia, w związku z czym Partia Narodowa wysłała poselstwo do Zapoliów. Izabela z synem przyjęli je w sierpniu 1550 roku. Obecny był też wysłannik sułtana. W październiku wygnańcy wrócili do Siedmiogrodu, gdzie wkrótce, 25 listopada, Sejm uroczyście ogłosił Jana Zygmunta panującym i powierzył regencję jego matce jako królowej Węgier, prawnie koronowanej. Od chwili przybycia do Włoch Bona była poddawana silnym naciskom, aby przekazać księstwo Bari Filipowi. Poza tym prosił on ją o dużą pożyczkę. 8 lutego 1557 roku Wysłała do monarchy hiszpańskiego biskupa Musso z oświadczeniem, że ze względu na dzieci nie może mu odstąpić posiadłości, ale że będzie pamiętać o nim w godzinie śmierci. Natomiast udzieliła mu pożyczki w wysokości 430 tysięcy dukatów, za co miała z dochodów komory Foggia pobierać 43 tysiące rocznie jako oprocentowanie. Król Filip był wówczas wielkiej potrzebie, gdyż Francuzi podwodzą księcia de Guise najechali na Neapol.